Poczet Królów i Książąt Polskich. Taśma XXI, ścieżka II. Francuski, klasycyzujący barok i wykwintne rokoko, przy poparciu Augusta łatwo mogły się zakorzenić w jego saskiej stolicy w Dreźnie, a na skutek dalszych wydarzeń politycznych Drezno oddziaływać zaczęło na Warszawę, stając się w wielu dziedzinach pomostem kultury między Paryżem a stolicą Rzeczypospolitej. Doświadczenia wojskowego nabrał August na różnych szczeblach dowodzenia w walce przeciwko Francji w Niderlandach i nad Renem 1689 -93. A już po objęciu tronu elektorskiego w Saksonii w 1694 roku, w ciągu dwóch następnych lat nauczył się sztuki dowodzenia na najwyższym szczeblu jako wódz armii cesarsko-saskiej przeciw Turkom na terenie Węgier. W bitwach odznaczał się wielką brawurą i odwagą, natomiast nie miał uzdolnień operacyjnych i nigdy nie zabłysnął talentem jako wódz. Gdy objął rządy nad Saksonią, był to kraj rozwinięty gospodarczo, jeden z przodujących na terenie Niemiec. Duża zamożność panowała wśród mieszczaństwa i szlachty. Lipsk był jednym z większych ośrodków handlu tranzytowego w Europie. Reprezentacja polityczna klas uprzywilejowanych, Stany Saskie, nie aprobowała programu wzmocnienia władzy elektora. Nie pragnęła wcale, aby August przeszczepił system rządów Ludwika XIV do Saksonii. Mimo różnych manewrów i gwałtów ze strony Augusta, nie potrafił on złamać jej prerogatyw. Stanowiło to przyczynę, dla której August nie mógł bez ograniczeń czerpać z zasobów Saksonii do swoich rozgrywek w Polsce. Stany zakładały sprzeciw, co stanowiło hamulec, z którym nie mógł sobie mimo przeróżnych wybiegów i gruźb, poradzić. W konsekwencji zaważy to niekorzystnie na jego pozycji w Polsce. Gdy August wysuwał swą kandydaturę na tron Polski po śmierci Jana III, miał na uwadze dwa cele. Pierwszy, szerszy, wzmocnienie Saksonii i Polski przez połączenie zasobów obu tych państw, aby wspólnie utworzyły znaczną potęgę w Europie Środkowo-Wschodniej, mogącą stanowić silną podstawę dla dynastii Wettinów, przy próbie wydarcia korony cesarskiej Habsburgom. Pierwszy cel okazał się chimeryczny i August musiał zeń szybko zrezygnować. Natomiast drugiemu, węższemu programowi pozostał wierny do grobowej deski. Chodziło mianowicie o trwałe związanie Polski z dynastią Wetinów przez wprowadzenie w Rzeczypospolitej rządów dynastycznych i absolutnych. Zabrał się do dzieła ostro i realizację swych zamierzeń w Polsce rozpoczął od zadania gwałtu wolnej elekcji. W wyniku bowiem agitacji dworu wersalskiego wybór miał prawie zapewniony kandydat francuski książe Conti i zapewne zostałby królem Polski, gdyby Polacy mogli się swobodnie wypowiedzieć. Jednakże energicznie zaczęły działać państwa ościenne, a car Piotr I wręcz zagroził wojnę, oświadczając, że wybór kandydata Francji, sojuszniczki Turcji na tron Polski, uzna za akcję wrogą Rosji. August uzyskał więc poparcie jako kandydat antyfrancuski. Nie zapomniał też i o argumentach brzęczących, sypnął pieniędzmi i z wojskiem saskim wkroczył do Polski. Na polu elekcyjnym na Woli 27 czerwca 1697 roku mniejszość zastraszona lub przekupiona okrzyknęła Augusta królem Polski. Wprawdzie książę Conti Próbował lądować w Zatoce Gdańskiej, ale szybko zwinął żagle, stwierdzając zupełny brak szans na zwycięstwo. Szlachtę Polską ujął August II przyjęciem 2 czerwca 1697 roku religii katolickiej, co doprowadziło do rodzinnych sfarów, gdyż żona jego, Krystyna Eberhardyna, zagorzała luteranka, nie chciała zmienić wiary, dlatego też nigdy do Polski nie przyjechała, bo nie będąc katoliczką, nie mogła być koronowana na królową Polski. Aby zapewnić tron swemu synowi, późniejszemu królowi Augustowi III, ojciec odebrał go matce, powierzył opiece jezuitów i doprowadził do przyjęcia przezeń katolicyzmu. Krystyna Eberhardyna, która nienawidziła męża wzbudzającego w niej wstręt swą rozpustą i cynizmem, sama o usposobieniu poważnym i zasadniczym, po konwersji syna doznała ciosu bardzo bolesnego, z mężem była w całkowitej separacji, prawie go nie widując. Luteranizm silnie zakorzeniony był w Saksonii, dlatego też sascy poddani Augusta czuli się zagrożeni przez swego władcę, katolickiego Neofite. Jednak obawy ich były płonne. August nie miał zamiaru nikogo na siłę nawracać, katolicyzmu odrestaurowywać. Katolicyzm służył mu jako fasada potrzebna do utrzymania rządu w Polsce. Sam faktycznie chyba w nic nie wierzył, Choć gdy zaistniała potrzeba publiczna, potrafił akcentować nawet z okrucieństwem swe oddanie dla świeżo przyjętej wiary. Elekcja Augusta II ma szczególną wymowę. Wprawdzie przekupstwo istniało i na elekcjach poprzednich królów polskich. Nigdy jednak nacisk obcych państw i jawna interwencja wojskowa kandydata na króla nie przybrała form równie brutalnych. Od tej pory natomiast była to już stała praktyka. Obce potencje będą odtąd decydować, kto ma być królem Polski. Jest to wyraźna zapowiedź utraty pełnej suwerenności państwa, a proces ten pogłębiało dalsze panowanie króla Sasa. Elekcja Augusta II jednoznacznie ocenił Władysław Konopczyński. Bezkrólewie 1696 97 roku, najdłuższe i najniemoralniejsze w dziejach naszych, ujawniło zupełną dezorientację polityczną społeczeństwa Wśród intryg cudzoziemskich głęboki zanik ducha publicznego i dało narodowi króla, który go jeszcze gorzej miał znieprawić. Początki rządów Augusta Mocnego zapowiadały się jednak pomyślnie. Dogasała właśnie wieloletnia wojna koalicji zwanej Ligą Świętą z Turcją i król polski spodziewał się na zarysowującej się wielkiej klęsce Turcji i spodziewanym rozbiorze tego kraju dobrze zarobić. Snuł nierealne plany, że opanuje Konstantynopol, a w mniej pomyślnym przypadku chociaż posiądzie Mołdawię i za cenę jej połączenia z Polską wprowadzi w Rzeczypospolitej rządy dynastyczne. Rzeczywistość zadała cios tym augustowym fantazjom. Turcja nie uległa likwidacji, skończyło się na ogólnym pokoju karłowickim w 1699 roku, w którym Polsce przypadł kamieniec Podolski, co w opinii polskiej nie było zasługą Augusta II. Ale nagrodą ciężko, krwawo i ofiarnie zapracowano przez Jana III, który odniósł tu swój ostatni sukces, lecz już pogrobowy. Skoro nie nasunęła się okazja obalenia zasad ustrojowych Polski w oparciu o uzyskanie popularności wśród Polaków przez przyłączenie Mołdawii, August II dla tych samych absolutystyczno-dynastycznych celów próbował wykorzystać wybuch ostrej wojny domowej, jaka rozpaliła się na Litwie. Powodem konfliktu była tyrania potężnego rodu sapiechów, która tak dokuczyła szlachcie i pomniejszym magnatom, że doszło do walki. Król pod pretekstem mediacji wprowadził wojska saskie na Litwę i tak manewrował, żeby oficjalnie zachęcając do pojednania, jeszcze bardziej rozsierdzić zwalczające się strony. Doszło do krwawej bitwy pod Olkienikami 2 listopada 1700 roku gdzie rozwścieczona szlachta rozniosła na szablach jednego z sapiechów, a inni pouciekali głównie do Szwecji. Zabiegali teraz u króla Szwedów Karola XII o podjęcie wojny z Augustem II Przeniewiercą, podstępnym dwulicowym kłamcą i tyranem. Akcja sapiechów u boku Karola XII miała o tyle duże znaczenie, że właśnie szykowała się wielka zawierucha wojenna zwana II Wojną Północną. Głównym przeciwnikiem w tej wojnie była Szwecja zwalczana przez koalicję rosyjsko-sasko-duńską. Celem zaś tej wojny było pozbawienie Szwecji jej posiadłości nadbałtyckich. Wojna ta, 1700-1721, jest mniej znana w społeczeństwie polskim niż na to zasługuje. Następstwa jej były bowiem ogromnie ważne dla całej Europy, a w tym i dla Rzeczypospolitej. Przyniosła ona przede wszystkim w następstwie Trwałe ograniczenie suwerenności państwowej Polski, która z tego ciosu podźwignąć się już nie potrafiła i odtąd stała się faktycznie państwem wasalnym, ograniczonym w swej samodzielności politycznej przez sąsiadów. Określmy, jaką rolę odegrał w tej wojnie August II. Celem, jaki sobie postawił, przystępując do walki, było opanowanie Infland szwedzkich, z której to zdobyczy miał uczynić państwo dziedziczne wetinów. W zamyśle jego miały Inflanty odegrać taką samą rolę jak uprzednio Mołdawia. Za cenę ich przyłączenia do Rzeczypospolitej spodziewał się uzyskać nastroje szlachty sprzyjające wprowadzeniu rządów absolutnych w Polsce. Zamierzał August II utworzyć zuniowane państwo polsko-saskie rządzone absolutnie. Spodziewał się, że z tych perypetii wojennych na wschodzie Europy wyjdzie jako król potężny na wzór Ludwika XIV, a przy tym panować będzie nad bardziej rozległym terytorium niż król francuski. Dla uzgodnienia walki i przyszłego podziału zdobyczy spotkali się w Rawie Ruskiej w 1698 roku dwaj alianci, Piotr I i August II. Co za kapitalne zetknięcie tych dwóch władców o ciekawych indywidualnościach. Piotr I, faktyczny twórca Nowej Rosji, car o kamiennym sercu, barbarzyńskich obyczajach, chłopskim sprycie, lisiej przebiegłości, wielkiej inteligencji, charakter pełen sprzeczności o odruchach pełnych poświęcenia i samozaparcia. Jego sprzymierzeniec August II, równie inteligentny i przebiegły, bardziej cyniczny w polityce, chimeryczny fantasta, zuchwały i zdolny do ryzyka, jak i Piotr, ale przy tym nie posiadający tak genialnego jak Rosjanin wyczucia rzeczywistości. Obaj byli siłaczami pod względem fizycznym przedstawiali się jak dwa potężne niedźwiedzie. Obaj zaczynali grę jak najserdeczniejsi przyjaciele, a skończą jak zdecydowani wrogowie. Tymczasem szli ręka w rękę przeciw Szwedom. Wojna północna zaczęła się, żeby posłużyć się słynnym określeniem szwejka, przesławnym laniem. Karol XII pobił Duńczyków, Rosjan, Sasów, po czym wkroczył do Polski, mimo zabiegów polskich senatorów tłumaczących, że Rzeczpospolita jest państwem neutralnym, a wojnę prowadzi wyłącznie August II jako elektor Saski. Bez walki zajął Warszawę, doprowadził do ogłoszenia detronizacji Sasa i na komedianskiej elekcji pod szwedzkimi muszkietami wybrać kazał antykróla w osobie wojewody poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego 13 lipca 1704 roku. Miała więc Polska dwóch królów, ale w oczach większości prawowitym władcą był jednak August II. Łupiestwa szwedzkie zrażały szlachtę do Leszczyńskiego, która w zawiązanej konfederacji sandomierskiej opowiedziała się po stronie Augusta II. Nadto Sas wzmocnił swoją pozycję przymierzem narewskim, zawartym z Piotrem I 30 sierpnia 1704 roku, w którym car zapowiedział mu udzielenie dalszej pomocy, a po wojnie zapewniał oddanie Inflant. Było to jednak dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo Karol XII ciągle był górą, postanowił przede wszystkim skoncentrować się na wyeliminowaniu głównego, jak sądził sprawcy koalicji przeciwszwedzkiej, obnieżłego mu Augusta II. Po zwycięstwach w Polsce wtargnął więc do Saksonii, zmuszając Sasa do haniebnej kapitulacji w Altranstadzie 24 września 1705 roku, w myśl której elektor Saski zrzekał się korony polskiej. Tym wszystkim w oczach Polaków i całej Europy Wykazał brak charakteru i słabość, a wydając w ręce Karola przywódcę opozycyjnej szlachty inlandzkiej Reinholda Patkula, popełnił najpospolitszą podłość. Mimo swych oświadczeń August Mocny nie zaprzestał intrygować. W Polsce podtrzymywał kontakty z magnatami, podkopywał Leszczyńskiego i zabiegał na dworach europejskich o powrót do Rzeczypospolitej. Czas swój spędzał uczestnicząc w wojnie sukcesyjnej hiszpańskiej przeciw Francuzom w Belgii 1707 i budował przeróżne polityczne domki z kart, to marząc o koronie belgijskiej, to znów neapolitańskiej, to wreszcie nawet jerozolimskiej. Wszystkie te dziedzinne igraszki Augusta II przecięły decydująco wieści ze wschodniej Europy. Oto w bitwie pod Połtawą 8 lipca 1709 Car Piotr I zadał druzgocącą i zupełną klęskę Karolowi XII. Bitwa ta stanowi prawdziwą epokę w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Oznacza definitywny koniec potęgi Szwecji i narodziny potęgi Rosji, która wpływem swym sięgnąć miała nie tylko na tereny nadbałtyckie odebrane Szwedom, ale również na obszar Rzeczypospolitej. W wyniku tego doniosłego zwycięstwa Piotra I August wraca do Polski wezwany przez swoich stronników zgrupowanych w Konfederacji Sandomierskiej, odwołuje swą abdykację jako wymuszoną i obejmuje rządy nad Polską. Jednakże władza jego była bardzo krucha i niepewna. Wracał faktycznie z łaski Piotra w wyniku jego zwycięstwa połtawskiego. Car decydował się na utrzymanie go na tronie i w Nowym Przymierzu zawartym w Toruniu 20 października 1709 roku Obiecał mu pomoc wojskową i swe dobre usługi. Ale jakże zupełnie zmieniła się sytuacja od czasów pierwszego spotkania obu monarchów w Rawie Ruskiej. Wtedy Piotr I i August II mówili jak równy z równym, byli aliantami w całym tego słowa znaczeniu. Obecnie August II był tylko u boku Piotra I i o równości sprzymierzeńców nie mogło być mowy. August zależał od Piotrowej decyzji, Car decydował, czy dostanie coś przy podziale szwedzkich posiadłości i czy w ogóle będzie dalej w Polsce rządził. A tu tymczasem intrygi Karola XII i Leszczyńskiego, którzy mieli swoich wpływowych popleczników w Polsce, gmatwały sytuację jeszcze bardziej. Wprawdzie na jakiś czas osłabła kuratela rosyjska, bo wojna z Turcją w latach 1710 13 była dla Piotra niepomyślna, ale ożywiły się również w Polsce zabiegi zwolenników Leszczyńskiego. Zamiary zdetronizowania Augusta II zapalały wyobraźnie wielu polskich magnatów, grożąc nową wojną domową. August II po takich perypetiach i dzięki obcej pomocy wracając do Polski niewiele zmienił swój program polityczny. Nadal pragnął przekształcenia Rzeczypospolitej w dziedziczne dla Wettinów absolutne państwo. Chciał całkowicie podporządkować sobie Sejm, znieść liberum veto. Wykorzystując czas wojny rządził przez wiele lat, 1701-1718, bez zwoływania sejmów. Odbyły się wówczas tylko trzy sejmy nadzwyczajne. Takie postępowanie króla, który w rządach opierał się na Radzie Konfederackiej z eliminacją sejmu, wywołało zaniepokojenie szlachty i musiał on z tych prób zrezygnować. Próbował zaszczepić w Polsce niektóre wzory saskie. Nie udało mu się jednak utworzenie jak w Saksonii tajnego gabinetu złożonego z osób przez siebie mianowanych jako nowego w Polsce organu władzy wykonawczej. Próbował wreszcie August bez powodzenia ograniczyć wszechwładzę hetmanów i walczył o zapewnienie sobie wpływu na obsadzenie godności duchownych. Ciągle brakowało mu pieniędzy. Chciał wzmocnić skarb królewski drogą racjonalnego zagospodarowania królewszczyzn. Wzrostu zamożności kraju dopatrywał się w rozwoju handlu i rzemiosła, Stąd starał się o rozszerzenie przywilejów miast, uzdrowienie polityki celnej, inicjował rozbudowę górnictwa. Dużo jego pomysłów było ciekawych i słusznych, jednakże idea absolutum dominium, o którą go stale podejrzewano, była w Polsce nie do zrealizowania. W czasach Augusta II kiełkują już w różne zdrowe prądy reformatorskie. Jeden z nich, republikański, pragnął zreformowania Sejmu oraz Sejmików i powołania wokół nich władz centralnych i stanowczo odrzucał absolutyzm. W myśl swych zamierzeń król dążył natomiast do podporządkowania sobie sejmu i władz centralnych. Szlachta w większości odczuwała głęboką obawę przed wprowadzeniem tyranii królewskiej. Zdawała sobie co prawda sprawę, że jest źle, ale nie akceptowała w większości reform z obawy, że przyniosą one zagładę jej przywilejów. Sądzę, że znacznie ponętniejsza była w swej koncepcji reforma republikańska, jako bardziej zgodna z polską myślą polityczną. A była również głębsza, bo przecież rząd absolutny, nieodzowny często w czasie wojny, prowadził w razie przedłużenia tego systemu na następne lata do doraźnych sukcesów, ale niósł również na dalszą metę poważne niebezpieczeństwa, jak wyjałowienie myśli politycznej, dotkliwe spustoszenie w psychice i mentalności rządzonych, przyzwyczajonych do biernej akceptacji poczynań rządu, który odzwyczajał od myślenia i krytycyzmu, a nagradzał bierne i bezmyślne posłuszeństwo. Otóż mniejszość szlachty z podskarbim Janem Jerzym Przebędowskim gotowa była poprzeć zamierzenia Sasa. Większość jednak była tej koncepcji króla przeciwna. Absolutyzm nie cieszył się poparciem starych rodów magnackich. Dlatego też August II tworzył nową magnaterię. Wspomnijmy przykładowo, że to on do rzędu wielkości w państwie doprowadził pod upadły stary ród Czartoryskich. On też wprowadził na widownię polityczną bardzo utalentowanego szlachetkę Stanisława Poniatowskiego. Ale i tu spotkał go na ogół zawód, bo ludzie przezeń do wysokich godności wyniesieni też nie byli skłonni do popierania króla bez zastrzeżeń. Lapidarnie i trafnie te różne trudności Sasa podsumował Gierowski pisząc – Dramatem Augusta II było, że nie tylko nie potrafił realizować swych niejednokrotnie ciekawych zamysłów, ale że wiele z nich przynosiło skutki odwrotne do zamierzonych. Najgroźniejszym następstwem dla Polski było to, że próby reform Augusta II właśnie wzmocniły nastroje konserwatywne i niechęć do wszelkich reform zakorzeniła się na długi czas w sercach i umysłach szerokich rzesz szlachty. Zniszczenia w wojnie północnej były bardzo dotkliwe, Zacofanie gospodarcze Polski w stosunku do Europy Zachodniej, które już było widoczne w drugiej połowie XVII wieku, jeszcze się pogłębiło i spowodowało, że dążenie do postępu, które już od lat XX-XVIII wieku można obserwować wśród szlachty, było jednak bardzo wolne. Zbyt dużo trzeba było zaległości nadrobić. August II starał się oddziaływać na te dziedziny gospodarki, które były dlań podstawowe z punktu widzenia jego zamierzeń absolutystycznych. Dwór Sasa, liczny i bogaty, imponował Polakom, a podobało się i to, że był on księciem Rzeszy. Nieokiełznana zmysłowość króla u jednych budziła zgorszenie, a u drugich podziw dla jego niezmierzonej siły i temperamentu. August II był też mecenasem, zwłaszcza w dziedzinie architektury. Drezno zawdzięcza mu wiele pięknych budowli, szczególnie zaś pałac Zwinger. Pragnął też August mocny, aby jego miasto rezydencjalne w Polsce, Warszawa, zostało rozbudowane trudności polityczne i niezakończona wojna nie przeszkadzały mu aby około 1713 roku zapoczątkować pracę nad wielkim przedsięwzięciem w stolicy pragnął wznieść sobie w Warszawie wspaniałą rezydencję która stanowiłaby należytą oprawę dla jego majestatu w ten sposób powstaje w stolicy Polski słynne założenie urbanistyczne zwane Osią Saską dzieło to zyskało wysoką ocenę specjalistów jako czołowe osiągnięcie urbanistyki polskiej okresu późnego baroku. Wspomnijmy też, że za Augusta II wytyczono od Placu Trzech Krzyży w kierunku południowym drogę kalwaryjską, która wiodła do Grobu Chrystusa usytuowanego w pobliżu Pałacu Ujazdowskiego. Droga ta dała początek dzisiejszym Alejom Ujazdowskim. Przyczynił się też August II do budowy koszar dla gwardii pieszej koronnej, które stanęły na terenach dzisiejszej Cytadeli. Wzniósł nadto król osiem budynków koszarowych przed Pałacem Kazimierzowskim, dzisiejszym głównym gmachem Uniwersytetu Warszawskiego, który podarował swemu ulubionemu dworzaninowi Józefowi Sułkowskiemu. Napływali do Warszawy za Augusta II rzemieślnicy, wśród nich liczni Sasi pracujący na potrzeby dworu królewskiego. August II udzielił zgody pr na założenie w Warszawie pierwszego czasopisma ogólnokrajowego Kuriera Polskiego. Warszawa zawdzięcza wiele Augustowi, który tworzył w niej swą rezydencję z dynamizmem i rozmachem zaplanowaną, lecz oczywiście wielu rzeczy, które rozpoczął, nie ukończył, bo brakowało mu na to pieniędzy. Po restauracji swych rządów w Polsce bardzo prędko zorientował się August II, że spadł do roli króla zależnego od potężnego sąsiada, który zapewnił mu tron, a teraz trzymał żelazną ręką. Okazało się też, że wbrew uprzednim nadziejom nie otrzyma August II inflant, bo car zakwestionował jego prawo do tego nabytku. August mocny stara się przeciwstawić przygniatającej przewadze wczorajszego wyzwoliciela, a dzisiejszego gnębiciela. Gotów był nawet porozumieć się osobno ze Szwecją. Car szybko zorientował się w zamierzeniach Augusta II i zaczął tworzyć w Polsce stronnictwo swych popleczników, które mogło królowi zagrozić Rokoszem – August od czasu powrotu do Polski trzymał tu wojsko saskie, które gnębiło i wykorzystywało Polaków. Nadto zaś szlachta podejrzewała, że stanowi ono w planach Augusta sprawne narzędzie dla wprowadzenia absolutyzmu. Obawy szlachty, że August II dąży do absolutystycznego zamachu stanu, wyładowały się w zawiązaniu Konfederacji Tarnogrodzkiej dla obrony przywilejów. Król próbował rozładować nastroje, i zgłaszał gotowość przystąpienia do Konfederacji. Jednakże przywódcy Konfederacji odtrącili tę propozycje króla i uciekli się pod opiekę cara. August II czynił dalsze manewry, aby się pojednać ze szlachtą bez obcej interwencji. Gdy jednak Konfederaci zagrozili mu detronizacją, zdecydował się prosić o rosyjską mediację. Tak doszło do pamiętnego Sejmu Niemego 1717 roku, gdzie wprawdzie skrępowano wszechwładze hetmanów, zakazano tworzenia konfederacji, ale i króla zmuszono do ograniczenia liczby wojsk saskich w Polsce i uzależnienia decyzji monarszej od Rady Senatu. Liczbę Wojska Polskiego ustalono na 24 tysiące, co było liczbą znikomą wobec wielkości armii sąsiadów. Wiele reform skarbowych wówczas przeprowadzonych miało charakter korzystny, Rola posła rosyjskiego na Sejmie była decydująca. Znaczyło to, że faktycznie car stawał się gwarantem zawartego układu między królem i jego poddanymi. Reformy podjęte na tym Sejmie nie zostały ukończone. Wiele zależało od tego, czy uda się je rozwinąć i wykończyć na Sejmach następnych. Jeszcze w 1719 roku próbował August II odzyskać suwerenność i starał się skłonić Habsburgów i króla Anglii do wspólnej akcji przeciw Piotrowi. Próba wyrwania się spod Piotrowego dyktatu nie udała się Augustowi Mocnemu. Położyła tę akcję króla głęboka do nieufność szlachty. Sas przegrał sprawę reform kraju i odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej. August zbyt cynicznie dotąd oszukiwał, aby mu wierzono teraz, gdy rzeczywiście grał rzetelnie, a opozycja szlachecka, rozbudowywana pod auspicjami Prus i Rosji, położyła kres podjętym wówczas przezornym i słusznym planom ratowania Rzeczypospolitej. Rok 1720 ostatecznie przekreślił wszelkie próby Augusta II. Zorientował się on wówczas, że z Polakami się nie pojedna, reform nie przeprowadzi, a rosyjskiego uchwytu nie zdoła rozerwać. Postanawia więc działać inaczej, bez udziału Polaków i w sekrecie przed nimi ofiarowywał sąsiadom po kawale ziemi polskiej, aby w pozostałym w jego ręku kadłubie ziemi polskiej wprowadzić reformy. Obiecywał wiele Lernom brandenburskim, podjudzał do specjalnie ostrych wyroków na luterańskie władze Torunia w 1724 roku po zamieszkach na tle religijnym, aby wobec Europy obnażyć fanatyzm wyznaniowy Polaków i uczynić Europę skłonniejszą do ustępstw na rzecz rozbioru Rzeczypospolitej. Fryderyk I, król pruski, zabiegał już w 1709 roku u Piotra I o Prusy Królewskie, Żmudź i Kurlandię, ale uzyskał twardą odpowiedź cara, es sei nicht praktikabel. Car Piotr nie pragnął zagłady Rzeczypospolitej, nie zgadzał się też na jej rozbiór, bo uważał za niekorzystne wzmacnianie jej ziemiami ościennych państw niemieckich. Cer prowadził politykę zmierzającą do narzucenia swego protektoratu nad całą Polską. Tej polityce pozostał wierny i przekazał ją swym następcom. Ostatnie lata rządów Augusta II są mało znane. Niektóre problemy zbadał ostatnio Andrzej Rosner. August w latach 1732 i 1733 podjął ostatnią dramatyczną próbę przeprowadzenia reformy w państwie. Inicjatorami jej byli czartoryscy z nim współdziałający. Sejm 1732 roku opozycja zerwała już z trudem. Zaniepokojeni sąsiedzi zawiązali w tymże roku traktat Trzech Czarnych Orłów mający na celu utrzymanie zastoju i anarchii w Polsce. Ale król był dobrej myśli i wydaje się, że Sejm 1733 roku miał duże szanse na naprawy Rzeczypospolitej. Niestety po wielkim pijaństwie król zjechał śmiertelnie chory do Warszawy. I w strasznej męce, przeklinając tych, co go do Polski przywiedli, na Zamku Królewskim w nocy z 31 stycznia na 1 lutego życie zakończył. Ostatnie słowa, jakie wyrzekł, brzmieć miały Całe moje życie było jednym nieprzerwanym grzechem. Boże, zlituj się nade mną. Ten nieprzeciętnie zdolny człowiek o przeogromnych ambicjach, często trafnych ocenach i poczynaniach, był politykiem, który nie cofał się i nie rezygnował do końca. Historia Polski nie zna postaci równie pełnej siły, uporu o tak sprzecznych, często chimerycznych dążeniach. Był to człowiek nietuzinkowy, stanowiący niepospolitą mieszaninę zalet męża stanu i wad cynicznego oszusta. Życie przegrał, polityki polskiej wygrać nie potrafił. Umiał do końca żyć z rozmachem i fantazją, zdumiewając ognistą zmysłowością i temperamentem. Bajeczny, barwny, tragiczny król stanął na bezdrożach przedostatniego aktu polskiego dramatu i nie potrafił, mimo wielu wysiłków, zapobiec klęsce kraju znajdującego się na skraju przepaści. Andrzej Zachorski, Stanisław Leszczyński Stanisław Leszczyński żył najdłużej ze wszystkich polskich królów, bo blisko 90 lat, a przypadło mu żyć w okresie dla dziejów Polski ważnym, faktycznie decydującym o jej dalszych tragicznych losach, o rozbiorach i likwidacji Rzeczypospolitej jako państwa. Urodził się za Jana III w roku 1677, a więc na parę lat przed Odsieczą Wiedeńską, czyli ostatnim w dawnej Rzeczypospolitej wielkim zwycięstwem oręża polskiego. Umarł w roku 1766, już za Stanisława Augusta, tym razem na parę lat przed katastrofą pierwszego rozbioru. Pochodził z wpływowego rodu magnatów wielkopolskich. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garnickiego. Taśma 21. Koniec drugiej ścieżki.